Otwieram 42 Sesję Rady Miejskiej w Kowarach 20 grudnia na podstawie listy obecności stwierdzam wyboru. Witam Panią Mecenas, witam wszystkich radnych. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy: Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Podpunkt A. Odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Podpunkt B. Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt czwarty, sprawy różne. Punkt piąty, zamknięcie sesji. Czy mają Państwo jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Przystąpimy do przyjęcia porządku obrad. Kto z Pani Panów jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego, to jest rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Kowarach. Czy właśnie. Jak to macie państwo jakieś pytania? Nikt nie ma tak... Pani mecenas e... czy mogła pani w zasadzie omówić tryb? Państwu no, razy Do one you should come również e, e, Radnego Pawła Pitucha i Pawła Szymczyka odnośnie słowa Szmiedla i Radnego Mariusza Kubiakę mają zaświadczenia lekarskie. Ja bym jeszcze proponował tutaj w tym wypadku y, odczytać uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą i w punkcie chyba ostatnim gdzie jest zaznaczony w sposób wyraźny, na podstawie jakichś okoliczności może być usprawiedliwiona nieobecność radnego. Z tego co pamiętam jest to y, odpowiedni tryb, tam jest napisane, może ogólnikowo, ale jest dosyć dosadnie, dlatego zapytał się Pan Machnica, czy jest posiadane zwolnienie legackie, bo to jest, czy jest to ważna Yy, ważna sprawa nazwa, no, no, bo tam tak jak się, jak się Pani męcę nazywała, ja bardzo mógł jeśli Pani poczytała ten fragment do tego, jako, czy wyczerpuje to... Tak, tak, tak, to jest nasza uchwała Rady Miejskiej. Statutalnia i uchwała mówi tak samo na temat tego. No, wynagradzaj. Tak, tak, tak, tak. Ta, ta. No ale z... no, tutaj możemy dalej kontynuować, tylko mówię, że powiedzmy, które można byłoby y, odczytać, powiedzmy. No, w zasadzie poprosił Pan Panią Obecną o, o opinię w sprawie uchwały. Nie, nie, no, opinie, tylko czytanie o odczytaniu uchwały. Uchwały, nie ma, uchwały na... Na 5 minut przerwy. Tak. Dziękuję. Ostatnie ma Pani sesji Rady Miejskiej. Yeah. Według mojej oceny były to ważne przyczyny osobiste. Że te płatne nie, nie wspomniałem, to za to przepraszam. W mojej ocenie wiceprzewodnicząca jest usprawiedliwiona i jej nieobecność jest usprawiedliwiona na dzisiejszej sesji, jak i pozostałych radnych. Eee. Także, e, także teraz przejdziemy do e, powołania Komisji Skrutacyjnej. Kto z Państwa e, wyraża chęć zasiadania w Komisji Skrutacyjnej? 3. 3. Andrzej To jest Wyszek. jest. No, syn no, Ania. Ania to Ania jest. Ania Zosia. I, i Marysia. I, I Artur. Czyli z dyskutacyjnej wchodzą Mamy. Artur Brona Sofia Pujma. Znaczy kto? Kto? Kto? Kto? kto jest dla przyję składu Komisji Skrutacyjnej. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie. Nie. A, a, a, a, Nie kto Nie kto to co, to jest przeciw? Kto wstaje. jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, czyli pięć osób za. Także ogłaszam 5 e, minut przerwy na e, przygotowanie tak? do głosowania. Znawiam radę 43. Sesji Rady Miejskiej w Kowara. Ee, rozumiem, że ona to została I Bardzo bym prosił panu KSZO, by prosił ja Pana Kozana o wyjaśnienie, dlaczego jest I formy, jak i karta. karty do głosowania pozostały takie, jak stosowaliśmy je dotychczas, czyli są na nim, na nim trzy głosy. Natomiast za, przeciw głos wstrzymujący się. Natomiast Państwo zgodnie z statutem głosowaniu paragrafem 53 głosowanie tajne rada radnych głosują kartami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania. Komisja skrutacyjna ustaliła, że karty do głosowania pozostają takie jak były dotychczas używane, przy czym głosowanie odbywać się będzie poprzez możliwość złożenia głosu za lub głosu przeciw. Takie głosy za lub przeciw będą uważane za głosy ważne. Czy jasne są zasady? Czy tam jest, czy tam jest jakiś okienko znaczy, Tak jak zawsze jest zaznaczony. Kwadrat. W tym kwadracie głosujemy poprzez zaznaczenie znaku x w kwadracie w sposób przecinający liniami przecinającymi się wewnątrz kwadratu. Jeszcze się chciałem pytać, jeśli można, jeżeli ktoś postawi, postawi x w polu, wstrzymuje się, czy jest to głos ważny, czy to jest głos nieważny? W tym głosowaniu będzie to głos nieważny, ponieważ ustawają, komisja skrutacyjna ustaliła zasady, iż tylko głosują Państwo za, przeciw. lub przeciw. To jest niepotrzebne, to wstrzymujący się. Wstrzymujący się, zaznaczenie kratki przy głosie wstrzymującym, uznamy ten głos za głos nieważny. Nieważny. Chyba, że Państwo macie jakieś inne ustalenia, ale to, co tutaj Państwo, to, co. W tym samym punkcie, w, w, w głosowaniu jawnym. Ale, nie to, ale to głos jest przeciw się, jest uznawany. Państwo głosujecie w głosowaniu tajnym. Tajny. Państwa statucie każdorazowo określacie sposób głosowania. Była subencja, żeby usunąć ten punkt, żeby w ogóle nie było tego tego, tego, tego pola. Komisja Sportacyjna uznała, że zostaną te karty takie jak były dotychczas. Dlatego ja jeszcze raz spokojnie Państwu powtarzam głos za i przeciw. To jest sposób, w którym Państwo mogą oddać głos ważny, a istotne jest to o tyle, że zgodnie z artykułem 19 ustawy o samorządzie gminnym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego od obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym bezwzględna większość będzie ustalana w zakresie głosów oddanych ważnie. Jeszcze chciałem się zapytać. Jeżeli Pani powiedziała, Pani Miecy, są takie rzeczy, że jak, nikt nie, jak nic nie zostanie postawiony na karcie, jest to karta. Jeżeli żaden głos nie zostanie zaznaczony, również będzie to głos, głos, głos. nieważny. Jeżeli nie. wszystkie pole zaznaczone, też, też będzie to głos nieważny. Przysługuje Państwu, y, przysługuje Państwu, możliwość postawienia głosu za lub przeciw. przeciw i takie głosowanie, taka karta do głosowania będzie uważana za ważny <coughs> oddany głos. Y, skreślenie wszystkich pól, skreślenie pola, wstrzymuję się, nie skreślenie żadnego pola, będzie to głos nieważny dwóch Tak, jest, Czy zasady są dla wszystkich jasne? Także przejdziemy do głosowania. A jeszcze e, Panie Przewodniczący, e, głosowanie odbywać się będzie. Oczywiście. Będziemy wychodzić do Biura Rady, żeby zachować fajnie środków. Wracając. Zawsze ostępowane, oparatowane przez członków komisji. Przygotowano 10 kart do głosowania. Tyle, jest obecnych państwa radnych. bardzo, będziemy czytać w kolejnym szeroko-poczynek z listą obecności sesji. Przewodniczący, przekazuję Panu głos. Dziękuję. Komisja Skrutacyjna w Składzie. Przewodniczący z Komisji Skurtacyjnej Pana Członek Komisji Sekłatacyjnej Anna Klepacz. Członek Komisji Skuptacyjnej Zofia Uma Stwierdza. Na wniosek z nami 14 ustawowego składu Rady Miejskiej w Kowarach przeprowadzono głosowanie tajnie w celu odwołania pojazdów prawa kapał z Rady Miejskiej w Kowarach. Przy ustawowym składzie Rady wymoszącym 15 osób obecnych na sali uprawnionych do głosowania było. 10 osób minimalna liczba głosowania. Głosów do dokonania ważnego głosu na rządzie Przedstawy Rady Miejskiej w Kabarach. Bez większość głosów 6, liczba radnych, które będą do karty do głosowania 10, liczba kartujących głównie 10, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 10, liczba głosów za 8, liczba głosów przeciw 2, liczba głosów wstrzymujących 0. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Komisja Skrutacyjna w sprawie Rady Mieczysław Kabała została projekt uchwały w sprawie odwołania jednego z funkcji Przewodniczącego. E, chciałbym podziękować wszystkim e, tym radnym, którzy mi zaufali i powierzyli mi to stanowisko. Chciałbym również podziękować i to mówię szczerze moim oponentom politycznym za prawdziwą szkołę życia. Chciałbym podziękować e, panu Burmistrzowi, który niestety nie jest obecny. Wszystkim pracownikom Urzędu Miasta. E, dziękuję Panią, Pani mec Mecenas za współpracę. Szczególnie chciałbym podziękować pani Sylwii Wątrobie e, za pomoc. E, także e, poddam do projektu projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach na podstawie artykułu 19 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z pierwszego roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami uchwała się co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się odwołanie radnego Krzysztofa Kapały z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Paragraf 2. Protokół Komisji Struktacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 32 przez 175 przez 12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcia. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Także na tym moja rada się także pisałem do